spotkania Program Społecznościowy Wolnych Mediów 10 i 11 grudnia, jak co roku, Amnesty International zorganizowała maraton pisania listów. W całej Polsce napisano łącznie 141 624 listy w obronie praw człowieka. Pisano także w Gdańsku, gdzie rozmowę z uczestnikami maratonu, specjalnie dla Was i Radia Wolne Media, przeprowadziła Alicja Szczypta. Do kogo piszesz? Do wszystkich. A teraz do kogo? Teraz akurat no, do Kim Jong-il'a. O ile to cokolwiek da. No właśnie, czy to ma szansę coś dać? Znaczy, nawet jeżeli, tak jak już mówiłem wcześniej, nawet jeżeli nie bezpośrednio coś tutaj, co to da, to myślę, że sama ta świadomość i piszących, i tych innych ludzi, którzy piszą, czy innych, którzy wiedzą, że inni piszą, to myślę, że to w końcu coś da. I to ma znaczenie. A w jakiej konkretnie sprawie piszesz teraz? Teraz piszę w sprawie tego obozu Jodok w Korei Północnej, w którym ludzie są traktowani w sposób wiadomo jaki. No. Już część ludzi stamtąd uciekła i, i co nieco przekazali, więc wiadomo, co nam się dzieje jak to wygląda. Czy czujesz jakąś solidarność z innymi ludźmi, którzy piszą i tymi, w sprawie których piszecie? Oczywiście, no, czuję, czuję solidarność i, i z tymi, którzy piszą i, i z tymi, do których piszemy i w sprawie których piszemy. Mam nadzieję, że coś to da. Nie pójdzie to na marne wszystko. Ani nasza praca, ani ich praca. Czy możesz przeczytać mi kawałek Twojego listu? Nie, nie, nie, nie. nie. Ja nie jestem. Nie, nie, Przeczytaj coś, co napisałaś. Nie. Ustalmy, że... Ale czemu? Jakoś nie lubię. Ani nie będę na fotkach, ani nie będę... E? No. Kolega robi fotki, ale ja... Mm -hmm. Nadzieja Wiarbołska, Amnesty International. E, dlaczego taką akcję robimy tutaj? Przecież... Napisanie listu to tak naprawdę bardzo mało. Czy wierzymy w to, że to coś zmieni? Czy Ty wierzysz? Tak, ja wierzę, dlatego tu jestem. I jeden list to być może mało, ale jak tych listów jest dużo, bardzo dużo i jeszcze więcej, to mogą zmienić. I to też bardzo dużo. Ale czy były już takie przypadki, że jeden list coś zmienił? To zależy, jaki list, jeden artykuł Petera Bransona. 51 lat temu zmienił postać świata w, jednym, w jakimś sensie, dlatego że założył organizację Amnesty International. A jak, maraton, jak piszemy tych listów dużo podczas maratonu pisania listów, to jest bardzo fajny spot, który pokazuje, że jak jest jeden list, to, to kula może go przebić, a jak jest dużo listów, to są w stanie zatrzymać chyba kulę, która może spowodować śmierć człowieka. No właśnie, bo rozmawiając tutaj z ludźmi pojawiało się wielokrotnie słowo solidarność. Solidarność międzyludzka, solidarność z pokrzywdzonymi, tak? Solidarność również tych, którzy tutaj bronią pewnej sprawy, tak? Czy to nie jest trochę tak, że ta solidarność nasza jest ważniejsza? Ta solidarność jest bardzo ważna, a... Głównie to, co rozumiem pod tą Solidarnością, to jest edukacja społeczna. Bo przecież, jak przychodzimy, piszemy te listy, też się dokształcamy, dowiadujemy się czegoś nowego, że prawo człowieka jest łamane w okrutny sposób w różnych krajach, że musimy, możemy też widzieć coś podobnego, na przykład, że teraz w innych krajach jest tak, jak kiedyś w Polsce było za komuny. I to jest właśnie Solidarność. Wiemy, że kiedyś u nas też to było, teraz to jest w innych krajach i musimy pomóc. tak? Tutaj widziałam bardzo dużo historii osób z krajów no, tak zwanych egzotycznych, tak? Kamerun, Azerbejdżan, czy tutaj blisko nas, blisko Polski, wśród naszych sąsiadów, krajów tak zwanych cywilizowanych, europejskich, całkiem niedalekich. Czy zdarzają się również podobne historie, czy to tylko problem, jakichś odległych, egzotycznych państw? Nie, to nie jest problem, tylko odleg z odległych państw od Polski. E, prawa człowieka są łamane tak najbliżej Polski, na Białorusi na przykład I jest historia Andrzeja Sannikowa, byłego kandydata na prezydenta w wyborach 2010 roku, który został skazany na 5 lat więzienia za faktycznie udział w demonstracji pokojowej i Teraz nie wiadomo, gdzie on dokładnie jest. Jest przewożony z jednego więzienia do drugiego. Nie ma kontaktu ze swoim adwokatem i rodziną. Ale też jest przypadek z Rosji łamania e, praw człowieka. Piszemy w sprawie kobiety, która została... Zamordowana w 2009 roku, to była głośna sprawa, ona była broniła praw człowieka, była znaną działaczką i wciąż nie ma żadnego rozwiązania w związku z jej procesem. Nawet prezydent obiecywał, że będzie coś się działo, a nic się nie dzieje. co ludzie przychodzą pisać listy? Czy to, są, czy to jest tak zwany typ działacza? Czy to są zwykli ludzie? Właściwie kto? Bo tak... No jest, jest kilka osób, ale trudno im nadać wspólny mianownik. Czy, czy to są po prostu ludzie tak zwani różni? Dzisiaj tak zauważyłam, że naprawdę jest bardzo wielkie zróż zróżnicowanie. To są osoby, które się dowiadują o maratonie z internetu, ale i nie tylko. To są osoby związane z Amnesty International od lat, albo którym po prostu zależy na prawach człowieka. To są osoby zaprzyjaźnione z tym miejscem, na przykład to są osoby przypadkowe, które przeczytały te historie, zobaczyły filmiki e, o, na temat tych ludzi i zainspirowało to ich i. I zaczęli pisać. Czy to, że jesteś Białorusinką, przyjechałaś do Polski, tak, to właściwie trochę też z powodów politycznych, czy to ma znaczenie dla Ciebie, tak? Czy, czy była to taka motywacja, żebyś y, zajęła się tą akcją? Tak, ale nie tylko to. Ta akcja jest ogólnie dobra. Jeden, jednym z bohaterów maratonu pisania listów w tym roku jest Białorusin i cieszę się, że mogę pisać w imieniu Andrzeja Sannikowa, ale też cieszę się, że mogę pisać w imieniu innych osób i bardzo mi zależy na to, żeby prawa człowieka były ocenione na całym świecie. No tak, Białorusi, ja, ja czuję taką misję działania na rzecz Białorusi w Polsce, a Amnesty International daje mi taką możliwość i jestem bardzo za to wdzięczna. Czy wierzysz w to, że istnieje nadzieja, że istnieje nadzieja na lepszy świat, istnieje nadzieja na to, że my robiąc coś małego jesteśmy w stanie ten świat naprawić, poprawić, uczynić go lepszym? Generalizacje są trudne, szczerze mówiąc, ale wierzę w to, że pisząc swój list pomagam konkretnej osobie w jej sprawie i mam nadzieję na to, że jej sytuacja, tej konkretnej osoby, która siedzi w więzieniu, jej sytuacja jest bardzo niepewna, jest zastraszona w tym momencie, wierzę w to, że jej sytuacja może się poprawić dzięki tym, że pisze. Siedziałaś kiedyś w więzieniu? Nie, bo wyjechałam z Białorusi, kiedy miałam 17 lat. Byłam kiedyś złapana przez policję, ale przez to, że miałam bardzo mało lat, nie dostałam się do więzienia. A na 4-8? E, zatrzymanie do, do decyzji sądu. Nie, ja akurat nie, ale wszyscy moi znajomi, to, znaczy część też znajomych tu, tutaj jest z Białorusi moich, którzy byli w więzieniu i bardzo dużo moich znajomych siedziało w więzieniach, takich na, no, od trzech do, do 15. Ja się nie załapałam akurat, szczerze mówiąc, nie chciałabym nigdy trafić do więzienia, aczkolwiek nie boję się wyjść na ulicę, nie boję się powiedzieć to, co myślę nie tylko w Polsce, bo mam na to prawo. Irina, ty mieszkasz teraz w Polsce, przyjechałaś do Polski, mieszkasz na Białorusi, czy jak to u ciebie wygląda? A ja teraz mieszkam w Polsce, w Gdańsku, że była wykreślona z uniwersytetu za spraw politycznych, że chodziła na duże akcje polityczne i dlatego mnie wykreślili z uniwersytetu i z pracy, że teraz nie, mogu, nie, mogu, nie, moż, nie mogę na Białorusi mieszkać i chodzić tam do uniwersytetu i do pracy że wywalili cię na zbity pysk z twojej ojczyzny, tak? Tak, tak, tak, że teraz ja nawet nie mogę tam chodzić nie, no, do pracy, że nie, nie dają takiej możliwości, żeby ja nawet zarabiała pieniądze na Białorusi, żeby jak to mieszkać tam. A jakim prawem? No nie mówili mnie takiego, że oni tam mają na to prawo, ale... Na przykład, kiedy ja przychodzę na pracę, od razu tam pojawiają się takie ludzie, którzy mówią mojemu, na przykład, dyrektorowi, że to jest niedobry człowiek dla dzierżawy, że on nie powinien pracować tutaj, i to na następny dzień, to ja już wykreślona z tej pracy. Że oni mówią, że ja jestem niebezpieczna dla, dla держawy, jakby dla krainy. No, jakoś trudno mi? Bojąc, że jesteś ty niebezpieczna, bo jesteś ode mnie o głowę niższa, drobniejsza, 10 kilkanaście lat młodsza i na pewno nie chodziłaś na zajęcia samoobrony. E, czym jesteś niebezpieczna dla państwa białoruskiego? Tak, ja też to nie bardzo dobrze rozumiem, dlaczego ja w 21 lat tak mogą naszkodzić, mogą złego zrobić dla dzierżawy, ale ja chodziła na akcje, ja jestem była koordynatorem kampanii europejskiej Białorus i oni mówili że ja na przykład e, mówię ludziom to, co oni nie potrzebne rozumieć. I dlatego jestem dla ich no, zle złym człowiekiem, złym człowiekiem. A jak jest w białoruskim więzieniu, w białoruskim areszcie? To jest bardzo niefajne, fajne, że samo to ciężko, kiedy no, jestem taka z rodziny, z family, inteligentnej, że to dla mnie było bardzo ciężko tam, no, tam być, dlatego że tam taki ludzie mnie posadzili z zakraty więzienia z takimi ludźmi, którzy nie mieli mieszkania, którzy byli tam, za jakie złoczyństwa siedzieli, i to było bardzo cięż, ciężko moralnie. I nawet kiedy był sąd, i mnie nic nie pytały, że oni od razu widzieli, że ja, nie dadzą dni no, z więzieniem, za kratami, i nawet nic, nie, nie było żadnych tam pytań, kwestionów. To było ciężko, bardzo ciężko. Również dlatego piszesz list do więźniów w innych krajach, prawda? Tak, tak, to jest, ja piszę to teraz i zaraz list do Andrieja Sanikowa. no to po pierwsze, komu ja piszę, że to był mój kandydat w przy, i że ja była w jego kampanii i bardzo dobrze wiem tego człowieka, że on jest bardzo, bardzo dobrym człowiekiem i Teraz i zaraz jest jeszcze tam dużo ludzi z Bielorusi, którzy teraz siedzą w więzieniu i dla nas, dla Białorusów to jest bardzo taka, bardzo wielka problema i my bardzo spoczyjemy tym człowieka i bardzo chcemy, żeby oni byli na swobodzie w szybkim czasie. Jak Ty siedziałaś w więzieniu? Dostałaś e, jakiś list od kogokolwiek, od kolegów, znajomych rodziny? A tam to ciężko, dlatego że ja siedziałam tylko 15 dni i to nam nie daje tam ni jedzenia. Nie mogliśmy otrzymać od rodzinów, nie mogli ich nie zobaczyć. Nawet kiedy my wyglądali w okno, które było bardzo maleńkie, nam to nie dawali. Mówili, że my nie powinno tego robić, i dlatego ja nie otrzymałem nijakich tam listów, nie od, nie od kogo. No to było ciężko, zaprawność, dlatego, że a, tam sadają do więzienia takich ludzi, którzy nie przywykli do tego. Oni nie wiedziały, nie wiedziały, co to jest. I to bardzo ciężko, kiedy ja wyszła z, te, z tego więzienia, to ja Potem długi czas myślała, czy trzeba mnie istnieć na księcie, nie trzeba, że to dla mnie było ciężko i nawet potem, kiedy ja wyszła, że było dużo problemów z uczelnią, z pracą i pośle tego już zaczęło się, że mnie wykreślili, pośle no, nawet tego więzienia. Czujesz solidarność? Właśnie, co znaczy dla Ciebie słowo solidarność? Czy czujesz taką solidarność z tymi, którzy tu piszą i z tymi, którzy tam mhm. gdzieś siedzą, tak? Solidarność to bardzo ważne, bardzo taka rzecz, że... Na przykład, kiedy ja wychodziła z więzienia i mnie przytrzykali, no, do mnie przychodzili moi przyjaciele, to było bardzo przyjemne, że bez solidarności to niemożliwe nic zrobić. Kiedy oni mnie wszyscy tam z, z, kwi z, kwi z kwiatkami przychodzili do mnie, przytrzykali, mówili, że oni mnie podtrzymywać, to było bardzo fajne i to bardzo potrzebne, że kiedy tego nie było, ja b, na pewno, mnie nie było mocy, żeby i potem chodzić na akcje, ale kiedy ja mam takich fajnych przyjacieli, takich fajnych Bielorusów, którzy mnie nie to dla mnie to bardzo, bardzo dużo oznaczało, bardzo dużo. Do kogo piszesz? W tym momencie do Christi Trami, do prezydenta i do gubernatora Luizjany. W jakiej sprawie? W takiej, że w wieku 16 lat Christi została skazana na karę do bez możliwości warunkowego zwolnienia. Została w czasie procesu była w sądzie dla dorosłych i nie znając do końca swoich praw, po prostu przyznała się do winy, co powoduje, że teraz nie ma możliwości warunkowego zwolnienia jej. E, zatem będę pisać o tym, żeby e, sprawa jeszcze raz została przedłożona konwencja o prawach dziecka, pierwsza, i prośbę do gubernatora o łaskowienie Christie, właśnie. Ale zaraz, zaraz, Luizjana, tak? E, czyli Stany Zjednoczone. Wydało, wydawałoby się, że to. E, no ostoja, tak, demokracji, praworządności, a tu jednak e, takie bezprawie się dzieje. Jesteś zaskoczona? Byłaś zaskoczona, gdy zobaczyłaś te informacje? Mm, to znaczy no, o tej sprawie już słyszałam trochę wcześniej, więc e, no, z, oczywiście, że tak to zaskakuje, ponieważ no, zupełnie myślimy inaczej o Stanach Zjednoczonych, e, no ale mm, no, mnie osobiście, to znaczy nie jestem zaskoczona tym, że akurat dostałam w tym momencie tę informację, bo po prostu to jest pierwsza kartka, po którą sięgnęłam. I znam tę sprawę, no niemniej tak, no to może zaskakiwać na pewno. Większość ludzi myśli, że tego typu um, przypadki łamania, czy to praw człowieka, czy to jakichś innych podstawowych no, praw jak i przepisów, no, że to się zdarza w, no, raczej nie w Europie, prawda? nie w Ameryce, no, na jakimś końcu świata, w jakichś tak zwanych dzikich krajach, ale prawda jest taka, że z nami tutaj siedzi e, dziewczyna, która była e, zatrzymana, sądzona z przyczyn politycznych no, kilkaset kilometrów stąd raptem, tak? No, tak, no właśnie... Tak się często Polakom wydaje, że to w ogóle jest gdzieś tam, gdzieś w ogóle na dalekim wschodzie, że w ogóle Korea Północna, tak? I, i, i że to w ogóle jest gdzieś tam, że to nas nie dotyczy. No wystarczy pojechać na Białoruś, żeby mm, zobaczyć, jak łamane są prawa człowieka. No właściwie u naszych sąsiadów, tuż za granicą. No, zresztą no, już po samych wyborach w zeszłym roku bo widać, no, uwolniona, uwięziona masa ludzi. Ehm, no i jedno, co też tutaj mogliśmy zrobić, to już po prostu e, pod e, konsulat i e, apelować o uwolnienie. Tamtego. E, niektórzy mówią, e, na wasze słowa oni mają czołgi, na ich czołgi my mamy tylko nasze słowa. E, co wygra, słowa czy czołgi? E no nie wiadomo, co wygra. No, gdyby było powiedziane, co może wygrać, jeżeli powiedzielibyśmy, że mogą wygrać czołgi, w ogóle cała ta akcja nie miałaby sensu. No ale jeżeli istnieją jakieś prawa, tak, no to trzeba walczyć o to, żeby były przestrzegane. Wierzysz w to, że taka akcja jak dzisiejsza em, przyniesie jakiś skutek? Jaki? To znaczy może tak, wierzę w to, że nie można tracić nadziei, że to w końcu może przynieść jakiś skutek to jest kategoriach bardziej solidarności, bardziej wiary, bardziej... Mm, to znaczy, no, liczę na to, że w końcu, e, no, jeżeli to naprawdę zacznie siedzieć na skalę masową, że to w końcu odniesie jakieś e, realne skutki, no ale solidarność z osobami uwięzionymi jest równie ważna, żeby po prostu nie traciły nadziei e, dla nich sama świadomość tego, że ktoś jest z nimi, że, że, że ludzie o nich pamiętają, no, jest równie ważna, oni dzięki temu też nie tracą nadziei na to, że no, w końcu prawa człowieka będą no, przestrzegane. Siedziałaś kiedyś? Nie. Jak myślisz, jak czuje się więzień, który dostaje list? Mm, jak się czuję? No, mm, mam nadzieję, że wtedy wie, że są osoby, które go wspierają, że nie muszą go znać z imienia i z nazwiska, a, a tak czy inaczej się przejmują nim jako człowiekiem. To Twój pierwszy list dzisiaj. Drugi. E, tym razem piszę do obozu pracy Wiodok w Korei Północnej. A Dlaczego akurat tam? E, dlaczego akurat tam? Zainteresowałam się sprawą ludzi, którzy trafili do tego obozu, ponieważ e, jest to niehumanitarne, ponieważ e, jestem oburzona tym, że. Trafają tam również ludzie, po prostu których rodziny tam są i przez to są tam więzieni. Dlaczego zdecydowałaś się wziąć pierwszy raz udział w tej akcji? Dowiedziałam się w szkole o tego rodzaju akcji no i twierdziłam, że skoro może to pomóc, a nie wymaga to ode mnie wielkiego wysiłku, to czemu tu nie przyjść i po prostu nie napisać tych listów? skoro może mieć to jakieś znaczenie potem dla tych ludzi, może, może zostaną uwolnieni, no musimy w to wierzyć. A może będzie odwrotnie, może przez to, że my tutaj, Europa, interesujemy się jakimś więźniem w Korei, może ten więzień będzie miał gorzej, bierzesz to pod uwagę też? Muszę brać to pod uwagę, jednak skoro tu przyszłam, wierzę, że jednak będzie lepiej. Mam taką nadzieję, że władze nas posłuchają i spróbują zaprzestać swoich działań. Jak myślisz, jak czuje się więzień, który dostaje taki list? Nie wiem, czuję może, że wsparcie od innych osób, myślę, że może się czuć trochę lepiej, że ze świadomością, że inni wiedzą o jego trudnej sytuacji, że chcą mu pomóc i że starają się coś zrobić w związku z tym. No, może nie czuje się aż taki samotny w tym, co się dzieje i jest mu łatwiej przez to. Może wierzyć, że się polepszy, że wyjdzie stamtąd. Co Cię najbardziej poruszyło w tej sprawie? Myślę, że to, że często ludzie są tam więzieni tylko ze względu na pokrewieństwo. Oni nic tak naprawdę nie zrobili, ale to, że członkowie ich rodzin tam trafili, dlatego oni również tam trafili i małe dzieci, które tam zostają już po prostu do końca życia, jeżeli się tam urodzą. Myślę, że to, to mnie najbardziej wstrząsnęło. A ten pierwszy twój list, ten poprzedni, to w czyjej sprawie pisałaś? Powiedz? E, tak, to pisałam do więźnia politycznego, on był obrońcą praw człowieka i za swoje pokojowe poglądy został skazany na 10 lat więzienia. Jego zdrowie się coraz bardziej pogarsza. No, nie ma tam opieki żadnej zdrowotnej. No i pisałam o jego uwolnienie albo chociaż skrócenie wyroku. Iż, bo mnie na przykład najbardziej zawsze dziwi, tak naprawdę to mnie szokuje, że dostają jakieś wyroki, wysokie wyroki więzienia osoby, które tak, których tak naprawdę jedyną winą było to, że prowadziły działalność i to pokojową, bo jestem w stanie zrozumieć, że jeśli ktoś jest, nie wiem, partyzantem i walczy o wolność swojego kraju, tak, to dostaje jakiś wyrok, ale prowadzi pokojową działalność i de facto nie robi nikomu nawet szkody, nawet nie robi krzywdy komuś, kto na to zasługuje, tak, i to mnie zawsze tak najbardziej szokowało. Ciebie nie? Mnie również to szokuje, ponieważ jednak to są ludzie, którzy teoretycznie mają no szerzyć pokój na świecie, więc nie rozumiem czemu władze tych państw ich zamykają właśnie, ale no, trzeba w tych sprawach pisać i może coś się w ten sposób zmieni. Miejmy taką nadzieję. Dużo jeszcze napiszesz dzisiaj listów? Mam jeszcze zamiar napisać kilka. Będziemy siedzieć aż do południa, aż do jutra, to w sumie dałabyś radę tak z kilkadziesiąt chyba, no, prawda? Tak, dałabym radę. Myślę, że aż tak długo to nie będę siedzieć, chociaż może przyjdę po prostu jeszcze jutro, na przykład rano i posiedzę do 12. A Ty długo posiedzisz dzisiaj? Razem z koleżanką jeszcze kilka listów napiszemy, a być może jutro w domu i wyślemy na własną rękę, ponieważ jest tutaj sporo spraw, które mnie interesują i chciałabym w nich pomóc, a dzisiaj akurat czasu dużo nie mamy, więc myślę, że na tym się nie zakończy nasze działanie w tej sprawie. A jakie to sprawy, które szczególnie Ciebie interesują? Dwie kobiety, które zostały zgwałcone przez żołnierzy w swoim kraju i nie mogą domagają się sprawiedliwości i nie mogą jej utrzymać. Już napisałam w sprawie um, młodego studenta, który został zatrzymany pod zarzutem bycia homoseksualistą, co już samo w sobie jest moim zdaniem... E, Tego z Nigerii? Tak, tak. Nie, to jest z Kamerunu. A z tak, Kamerun z Kamerunu. A. Mhm. Oraz oczywiście tego obozu w Korei Północnej, to przede wszystkim jest ta sprawa, do której tutaj przyszłam. Ja czasem odnoszę takie wrażenie, że my tutaj w Polsce, czy w Europie myślimy bardzo często, że takie rzeczy dzieją się właśnie o Kamerun, prawda, Korea, czyli kraje, które są od nas o tysiące kilometrów. A przecież... Takie same problemy są w Europie, w krajach, które leżą od nas o, po sąsiedzku po prostu. Nie szokuje Cię to? Oczywiście szokuje, ponieważ żyjemy w XXI wieku, w wolnym kraju, gdzie... Po takim czasie, kiedy, kiedy wszyscy nasi tutaj obywatele walczyli o wolność, um, każdy się tej swojej wolności domaga i widząc, że niedaleko nas prawa człowieka są, można powiedzieć, pogwałcone w zupełnie, na przykład mnie to mnie to przeraża. I, I dlatego właśnie tutaj przyszłam i zdaję sobie sprawę z tego, że nie tylko na wschodzie takie rzeczy się dzieją, czy, czy gdzieś w Afryce, tylko także tutaj, niedaleko nas. Jak myślisz, jak czuje się więzień, który dostaje list? Myślę, że na pewno to jest jakieś światełko w tunelu, można powiedzieć, dla takiej osoby. Myślę, że czuję się o wiele lepiej, e, ponieważ jeżeli widzi, że ktoś gdzieś z bardzo odległego kraju, gdzieś na świecie chociażby e, myśli o nim i stara się mu pomóc, to, to jest to dla niego moim zdaniem no, wielka radość w tym i tak nieszczęściu, którego spotkało. Dlaczego piszesz ten list? Acha, no, dlaczego ja mogę pisać ten list, ale w się nie od dziś i wiemy, że walka o prawa człowieka jest rzeczą pierwszorzędną ponad podziałami i w ogóle. No, z takich, z takich mądrzejszych rzeczy to już chyba wszystko powiedziałam. I uważam po prostu, że powinnam tutaj być i powinnam to pisać. Chociażby dla dla samego tego zaprzeczenia ludziom, którzy twierdzą, że nie powinno nas tutaj być, ponieważ to nic nie da. I chcę im udowodnić, że nawet jeśli się uda nam uwolnić jedną osobę, to wszyscy powiedzą, że to jest mało, a ja powiem, że to wcale nie jest mało, bo dla tej osoby to jest odzyskane nowe życie, tak? Więc jeśli ja mogę swoją, swoim listem komuś w jakikolwiek sposób pomóc, to uważam, że powinnam po prostu tutaj być. Obłędnie, czy będę jedyna, czy będzie nas 5 miliardów i wszyscy Chińczycy na świecie, to no, ja czuję, że po prostu powinnam dla samej, samej zasady. Dla solidarności. Dla solidarności z ludźmi. Ja mam nadzieję, że nigdy w życiu nie, nie znajdę się w takiej sytuacji. Nie, nie potrafię sobie nawet wyobrazić, co taki ktoś czuje, ale próbuję i myślę, że jeśli, jeśli on, on będzie miał świadomość, że tyle ludzi pisało w jego sprawie, i Nawet jeśli go nie uwolnią od razu albo, albo właśnie późno, chociaż ja wierzę w to, że uda nam się kogoś naprawdę, komuś pomóc, kogoś uwolnić, to, to będzie się czuło dużo lepiej i dużo pewniej, wiedząc, że za plecami ma pół świata. A w jakich sprawach dzisiaj pisałaś? Yy, piszę oczywiście w sprawie yy, białoruskiej, do, piszę do cudownej no, Korei Północnej w sprawie jodoku tego drugiego obozu, który ma bardziej skomplikowaną nazwę. W każdym razie, no co, XXI wiek to nie jest czas na obozy pracy, na mordercze obozy pracy, nie jest po prostu. Co Cię w tym wszystkim najbardziej zaskakuje, szokuje, co najbardziej Ciebie porusza? Niesprawiedliwość. Ludzie, którzy nie są niczemu winni, jak można, jak to jest w ogóle, mi się to nie mieści w głowie, jak to jest możliwe, typowo możliwe, że takie rzeczy się dzieją obecnie. O tym, o tym się słyszało, że kiedyś tak było, czytało to, o II wojnie światowej, że o Boże, co, co ten, a, a ludzie w tym momencie na drugim końcu świata przeżywają to. I to jest niesamowite, że to się dzieje tu i teraz, nie kiedyś, niedawno, ale teraz, teraz kiedy ja tutaj siedzę, ktoś może właśnie umierać, tak, w takim obozie. I To mnie najbardziej porusza. Wiesz, bo mnie na przykład najbardziej poruszają te historie, kiedy ktoś dostaje długoletni wyrok więzienia i to więzienia bezwzględnego, bez zawiasów za... Pokojową działalność, działalność pacyfistyczną, bo jestem w stanie teoretycznie zrozumieć, tak, że na przykład partyzant, zamachowiec, czyli ktoś kto siłowo godzi w system, tak, że ten system będzie starał się go wyeliminować, natomiast kompletnie mnie szokuje, poraża i, i nie jestem w stanie w żaden sposób zrozumieć, że ktoś kto właśnie nie siłowo działa, że on również trafia, trafia do więzienia, a Ciebie to nie poraża? Oczywiście, że tak, ale chciałam zauważyć, że w systemach totalitarnych zazwyczaj siła umysłu była postrzegana znacznie gorzej i za znacznie niebezpieczniejszą niż yy, siła typowa, siła fizyczna, więc to jest oczywiście straszne, ale niestety... Uzasadnione? Nie, nieuzasadnione. Można powiedzieć tak, że... To jest bardzo dobrze przemyślane przez oprawców, przez zbrodniarzy, którzy tak robią. Bo wyjść na ulicę i rozwiązać sprawę siłowo, to nawet oni potrafią. A po, zagrzeć ludzi do jakiejś reakcji, to już trzeba być umysłem, umysłem silniejszym. Tak? Dlatego naj, najsilniejsze umysły... Najczęściej niestety naj, najbardziej inteligentne najczęściej na tym cierpią. Ile listów Ci napisałaś? Trzy, pisze czwarty. A w czyjej sprawie? Um, Fatimy, razy dwa, Korei i nie pamiętam czego. A kto to jest Fatima? Kobieta, która została niesłusznie potraktowana, skazana na śmierć. Dlaczego? gdyż niby zabiła swojego męża. Na początku była skazana na mniejszy wyrok paru lat, aczkolwiek prezydent się zdenerwował i wszczął ponowne śledztwo. No i w tym drugim wypadku została skazana na śmierć. Fatima to rozumiem z jakiegoś takiego bardziej arabskiego Jemen, kraju? Tak, szokuje Cię to, że obok siedzi osoba, która ma 20 lat i siedziała w wieloruskim więzieniu? Nie wiedziałam o tym. A wiesz dlaczego się działa? Nie. Pewnie swoje poglądy przeciwne prezydentowi. Właśnie nie robiła niczego nadzwyczajnego. Była na jednej czy drugiej demonstracji. To jest po prostu pozbawienie człowieka jego praw. Wyobrażasz sobie, że zostałabyś osadzona w więzieniu za to, że na przykład umieściłaś kilka wpisów na Facebooku, albo na swoim blogu, że zlinkowałaś tekst krytykujący prezydenta Komorowskiego. Wyobrażasz to sobie? Tak. No, prawdopodobnie, jeśli będą takie rządy, jakie są, one też długo tak będzie. Czy jesteśmy krok, krok, krok, od tego. Na kogo liczysz, że przyśle list? Na koleżankę, która stoi za panem. Tak. Nie, nie, nie wiem. Na pewno byli, są i zawsze będą ludzie, którzy popierają tego typu akcje. Wiedzą co jest na rzeczy. No, po prostu człowiek walczy, no to dlaczego siedzi? No, przez jakieś tam władze, które tam oczywiście sieją propagandę, no, są służą tylko swojej elicie i tyle. Jako, że jesteś organizatorem... Wolontariusz Kamil yy, W Gdańsku zbieramy podpisy. Jesteś jedynym dzisiaj e, mężczyzną. Jak to jest? Czy mężczyźni rzadziej się angażują w takie akcje? Nie chcą? Lenią się? Czy po prostu mężczyźni wpadną dopiero później? To znaczy jest tak, że e, samo miejsce, w którym e, jest maraton za, e, zawdzięczają właśnie mężczyźni który zgodził się na to, żeby udostępnić nam swój lokal. Co do tego, że rzeczywiście więcej jest dziewczyn w sztabie organizacyjnym, no nie zastanawiałem się nad tym, szczerze mówiąc, dlaczego tak jest. Tak samo no, w sumie wydaje mi się, że też więcej przychodzi dziewczyn tutaj na pisanie listów. Aczkolwiek jak już przyjdą faceci, to też długo bardzo siedzą i mnóstwo tych listów napiszą. Co sprawiło, że Ty zdecydowałeś się wziąć udział w tej akcji, mało tego, no współdziałać tutaj przy organizacji? Głównie z mnie ku temu sama idea, jaką jest walka o prawa człowieka, a także został namówiony przez właśnie znajomą ze sztabu do pomocy współorganizacji. A zdać z tego, już mam akurat dużo czasu ten weekend, to zgodziłem się na to. Um, powiedz mi, bo y, oglądaliśmy przed chwilą y, licznik, No akcja jest tuż przed półmetkiem i mamy już całkiem dużo wysłanych listów. E, tak, listy, które zostały napisane już teraz oscylują w liczbie 90 tysięcy, a jest to stan na godzinę około 20. E, przed nami jeszcze cała noc pisania, w trakcie której mam nadzieję, że jeszcze wiele tych listów dojdzie, a także jutrzejszy poranek, e, gdzie mm, także przyjdzie kilka osób, które na przykład nam dzisiaj mówił, że już nie mają czasu, ale obiecują, że przyjdą jutro rano. Czyli myślę, że rekord zostanie pobity z zeszłego roku. No to właśnie, to chciałam powiedzieć, że to chyba taki całkiem niezły wynik, bo w zeszłym roku było w ciągu całej doby zbierania listów. Ile? Niecałe 150 tysięcy w Polsce, na świecie około pół miliona. Czyli Polska bardzo dobrze wypada na tle innych krajów? Tak, Polska bardzo dobrze wypada. W ogóle w Polsce narodziła się ta inicjatywa maratonów pisania listów Amnesty International i no Polacy przodują, myślę, właśnie w liczbie pisanych listów. Z czego to może wynikać? Może to wynikać z naprawdę wielu czynników, od chociażby naszej historii, jaką jest PRL, w trakcie którego no, Polacy e, musieli walczyć o swoje prawa i co więcej udało im się e, tego dokonać. I być może chodzi o to, że chcielibyśmy się odwdzięczyć, a być może też chodzi o to, że mamy dobre środowiska, które są w stanie aktywować duże rzeczy ludzi e, ku tak szczytnym celom. Jaka jest twoim zdaniem e, najbardziej szokująca, e, najbardziej, jak to się mówiło, wołając, wołająca o pomstę do nieba sprawa, e, którą w tym roku się e, zajmowaliśmy? Słyszałam tutaj o... E, Osobach zatrzymanych czy skazanych za działalność pokojową, o kobietach, których prawa są łamane, całe multum spraw, która z Twoim zdaniem taka najbardziej, no taka, że po prostu no, każdy człowiek powinien przyjść i, i zareagować najbardziej szokująca, drastyczna, nie wiem, wołająca do serca indywidualnego, zbiorowego, wspólnego, taka, którą, którą, którą, którą należałoby na pierwszym miejscu przykleić i pokazać, że zobaczcie, coś takiego się dzieje. Zdziwiło mnie to, że jedną z bohaterek tegorocznej, tegorocznej edycji jest Amerykanka, ponieważ zazwyczaj upatruje się łamania praw człowieka w krajach trzeciego świata. Jednak to, co mnie najbardziej zszokowało, to obóz pracy Widmo w Korei Północnej, którego istnienia władze się wypierają, a przybywa tam około 50 tysięcy ludzi, którzy są zmuszani do pracy ponad siły co po prostu no, przerasta jakiekolwiek moje wyobrażenia. Myślałam, że powiesz, że wszystkie są tak samo ważne. Ale a propos jeszcze, a propos jeszcze właśnie cywilizowanych krajów, bo rzeczywiście tak jest, że, że my trochę myślimy sobie, że Korea, Afryka, tak, kraje egzotyczne, dzikie i daleko położone, że tylko tam są łamane prawa człowieka, że to jest prawa gejów w Kamerunie. A się okazuje właśnie tutaj Stany Zjednoczone, tutaj Białoruś. Dla wielu osób, które tutaj siedzą i piszą listy, to było tak naprawdę dość, dość szokujące, że tam, gdzie wydawałoby się ostoja demokracji, to nagle się okazuje w samym sercu, tej demokracji są łamane prawa człowieka. Jedna z osób piszących listy powiedziała, że ona wcale nie jest taka pewna, czy, czy jak to tak dalej pójdzie w Polsce, czy my tutaj też tego samego nie będziemy mieli. Jak myślisz? E, uważam, że sprawa łamania praw człowieka jest sprawą bardzo delikatną i czasami trzeba umieć ją dostrzec, ponieważ czasami zdaje się to być Zdaje się to być czymś, co tak właściwie nie jest łamaniem praw człowieka, ale faktycznie tym jest. No chociażby zakaz głoszenia poglądów, e, czy też no, karanie za swoje wypowiedzi. E, no ciężko uchwycić to i no rzeczywiście, jeżeli takie przypadki zdarzają się w państwach demokratycznych, jest to zauważane, to też myślę z drugiej strony, że jednak to wskazuje na to, że to państwo funkcjonuje jako demokracja, ale że ma wciąż jakieś swoje wady, które należy korygować i korygować je od razu. I mam nadzieję, że taka akcja, jak martwem pisania to sprawi i pomoże w tym. Jesteś drugim dzisiaj mężczyzną podczas tego maratonu. Zdecydowana przewaga kobiet. Jak to jest, że jest większość kobiet na tego typu akcjach? Moim postępowaniem powoduje to, że jestem człowiekiem, że interesuje mnie to, co robi Amnesty International, że swego czasu udzieliłem temu poparcia i dlatego jestem tutaj, no, należałoby raz do roku. No właśnie, co Ciebie najbardziej porusza w tych wszystkich sprawach, które tutaj są? Bo to są sprawy różne, tak? Tu więźniowie polityczni, tam ktoś przypadkiem skazany, tam ktoś skazany za homoseksualizm, tam ktoś za coś, tam tutaj niesprawiedliwy wyrok. To jest tak naprawdę multum spraw, które Twoim zdaniem są najbardziej bulwersujące, poruszające? Wiele jest niesprawiedliwości w świecie po prostu. Jedni protestują i siedzą w więzieniu za to, że przeprowadzane są sfałszowane wybory i oni są na tyle odważni, żeby o tym powiedzieć i za to siedzą w więzieniu. Inni siedzą w więzieniu za to, że po prostu mają inną orientację seksualną, niedopuszczalną powiedzmy w jakimś, w jakimś kraju, co dla mnie jest szczerze mówiąc absurdem, bo jeżeli jeden człowiek kocha drugiego człowieka, to to jest sprawa tylko tego dwojga ludzi, a nie państwa. Jakiegokolwiek. Ale widać są na świecie takie państwa, które Każą za to, co według mnie jest absurdem. Jakkolwiek generalnie nie popieram idei istnienia państwa, ale to tak poza tym. Wierzysz, że list, 100 tysięcy listów, milion listów może coś zmienić? Naprawdę chciałbym, żeby tak było, ale miło będzie, jeżeli jakimś cudem ci ludzie się dowiedzą, a jest szansa, żeby się dowiedzieli, że ktoś jednak o nich pamięta, o tym, że na przykład pan... Andrzej Sanikał siedzi za to, że ośmielił się kandydować na urząd prezydenta Białorusi i zrobił to bez uzyskania zgody, poparcia czy akceptacji pana prezydenta Aleksandra Łukaszenki, który jest starym dziadem i mam nadzieję, że niedługo umrze. Czy słowa mogą zmienić świat? Oczywiście, że mogą. Żyjemy w Polsce, która jest najlepszym przykładem tego, że słowa mogą zmienić świat. Jesteśmy teraz w Sopocie, w Trójmieście dokładniej. W stoczni Gdańskiej powstał wielki, wspaniały ruch solidarność, którego lider Lech Wałęsa może być specyficzną postacią. Natomiast, no, polski szczególnie przykład jest idealnym przykładem tego, że można coś zmienić przy użyciu słów. Obrady Okrągłego Stołu to nie był pojedynek na komiksy czy na zapisy nutowe, tylko tam zostały uzgodnione pewne słowa, które potem były podstawą porozumienia, dzięki któremu żyjemy teraz w, w miarę demokratycznym państwie, który zezwala na szerokie pola aktywności. Ludzie nie są tutaj wsadzani do więzień za rzeczy, które są wsadzani do więzień na Białorusi. Nie ma obowiązkowej służby wojskowej, nie ma żadnej ustawy, która piętnuje homoseksualizm, jak na przykład na Litwie, no, to wszystko dzięki słowom. No. no tak, ale i pierwsza Solidarność i ruch Solidarności 88 roku posługiwał się nie słowami, tylko kamieniami, procami i po prostu... Yy... Rzucał czym popadnie w milicję, która atakowała protestujących i strajkujących. Bomba z tym, że milicja atakowała przy pomocy kołasznikowów i gazu zawiącego, a Kałasznikow jest znacznie praktyczniejszym i znacznie bardziej skutecznym narzędziem zabijania niż kamień czy proca. Poza tym no, no akurat kołasznikow jest tutaj jednym z najbardziej skutecznych narzędzi w całym XX stuleciu do zabijania. Gdyby nie to, że jednak była jakaś tam wola porozumienia ze strony rządu pzpr roskiego oraz chęć jednak pokojowego załatwienia sprawy ze strony części ludzi Solidarności, to gdyby nie to, to mogłoby być naprawdę do dupy dzisiaj. Która droga jest lepsza? Czy taka droga właśnie jak mieliśmy tutaj, że to były zamieszki de facto, uliczne palenie Komitetu Wywódzkiego PZPR, czy droga właśnie przez słowo, takie po prostu czyste, czyste słowo, która droga jest w moim zdaniem lepsza, która skuteczniejsza, która... Którą bardziej akceptujesz, którą mniej? To precyzujmy jedną rzecz. Polenie komitetu PZ, Komitetu Wojewódzkiego PZP nastąpiło w roku 70. czyli przed powstaniem Solidarności, na którą się powoływałem. Tak więc bądźmy tutaj precyzyjni. Natomiast no, sądzę, też że. To był też rok 70. Tak, 70. potem stan wojenny też bardziej to miałem na myśli. Natomiast no, sądzę, że to wszystko powinno być adekwatne do sytuacji w państwie takim jak. Stany Zjednoczone, czy nawet Białoruś sądzę, że może to być jednak możliwe, żeby coś wywalczyć przy pomocy listów. Um, natomiast no, są też znaczy były dokładnie sytuacje takie jak no, również Polska w, roku, w latach 39-45, kiedy praw człowiek, prawa człowieka jako takie nie były jeszcze doprecyzowane, natomiast no, były wyłamane elementarne wartości i sądzę, że pisanie listów nic by nie pomogło. W takiej sytuacji, a więcej ludzi, którzy byliby nadawcami tych listów, zostaliby zamknięci przez Gestapo i puszczeni przez komin w Oświęcimiu albo w pobliskim Sztutowie. Tak więc to wszystko musi być doprecyzowane i adekwatnie dobrane, adekwatnie dobrane do sytuacji. Obóz Jodok w Korei Północnej. tak? Ale to jest sytuacja taka jak rok. 39., 40., 45. w Polsce, prawda? Bardziej bym jednak mówił o latach 44., 56., bo w Korei Północnej mamy nadal system stalinowski, czy jakąś jego mutację, powiedzmy, system kimowski, natomiast Stany Zjednoczone totalitaryzmem na pewno nie są. Tak samo totalitaryzmem nie jest Białoruś, ponieważ jest państwem autorytarnym. No trochę wiem na ten, na ten, na ten temat, ponieważ studiuję nauki polityczne. Natomiast w kwestii Korei Północnej to niestety trudno jest coś poradzić. Jeżeli, jeżeli w takim państwie totalitarnym nie ma jakichś cennych surowców, które mogłyby spowodować, że państwa zachodnie typu Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy zainteresują się takim krajem i możliwością wywarcia na to wpływów, a przy okazji powiedzmy jakimś tam polepszeniem statusu materialnego tej ludności, to sądzę, że niewiele tam zostanie zdziałane. Korea Północna po prostu, przykro mi to mówić, bo bardzo mi żal tych ludzi, ale Korea Północna musi się sama zapaść od środka i to nastąpi. Czyli nie widzisz nadziei dla Koreańczyków z Północy? Życzę wytrwałości. Życzę im wytrwałości i naprawdę siły do akomodacji, do bardzo trudnych warunków, Ponieważ no, Korea, jest na równi do, Korea Północna jest na równi pochyłej do tego, żeby się zapaść od środka. Co wtedy nastąpi, nie wiem, ale mam nadzieję, że będzie to coś dla nich lepszego, bo gorsze już być nie może. Chociaż teoretycznie może. Rozmowy z uczestnikami maratonu pisania listów Amnesty International przeprowadziła Alicja Szczypta dla Radia Wolne Media.